Witajcie, a my z tej strony tłusterzycie.pl. Dziś drugi tusty podcast. Będziemy mówić o naturalnej medycynie. W sumie ja będę mówić o naturalnej medycynie. Dla formalności. Informacje zawarte w tym podcaście mają cel edukacyjny i nie mogą być traktowane jako substytut profesjonalnej porady lekarskiej, diagnostyki czy leczenia. Medycyna naturalna. Niewielu z Was w ogóle ma pojęcie, na czym polega takie naturalne leczenie. Przeważnie, gdy myślimy o medycynie naturalnej, nie mamy jakichś dobrych skojarzeń. Myślimy o znachorce, domowych metodach leczenia, nieskutecznych działach czy uzdrowicielach. Tymczasem medycyna naturalna, oprócz bagażu doświadczeń, co niewątpliwie ma, jest obecnie na sieci traktowana na równi z medycyną konwencjonalną. W wielu krajach mamy już do wyboru, czy chcemy się leczyć naturalnie, czy też konwencjonalnie i to w ramach jakiegoś społecznego ubezpieczenia. Lekarze naturopatyczni mogą również przepisywać konwencjonalne leki. No, ma to miejsce głównie w, w kilku Stanach Ameryki. Nie każdy naturopata musi mieć wykształcenie naukowe czy też medyczne. Często wielu z nich nie ma zbyt dużego pojęcia o np. anatomii czy biochemii. Wszystko zależy od szkoły, jaką kończyła dana osoba oraz od jej obszaru zainteresowań i pracy. Za granicą, zwłaszcza właśnie w Stanach, naturopaci mogą mieć nawet dość wąskie specjalizacje, czyli możemy iść do holistycznego endokrynologa czy gastrologa. Europejski system kształcenia zazwyczaj ma określony kierunek i większość szkół cechuje jakiś główny nurt, w którym, w którym się do szkoła specjalizuje. Na przykład moja szkoła od samego początku istnienia jest ukierunkowana na terapie nowotworowe i jest to jednocześnie bardzo ortodoksyjne naturopatyczne podejście. A gdy mowa o Polsce, no to cóż, naturopatia w Polsce praktycznie nie istnieje, stąd też chciałam przybliżyć Wam ten temat. Wiele osób nie ma pojęcia, czym jest prakty... prak... takie praktyczne, alternatywne podejście do zdrowia. Taka nadrzędna idea natura... naturalnego leczenia polega na stymulacji organizmu tak, aby przy małej pomocy z zewnątrz mogło nastąpić wyleczenie. Czyli wierzymy, że człowiek ma ogromną moc samoleczenia i każdy z nas o tym wie. Wiemy, że na przykład złamiemy rękę i ona się zrośnie, lub mamy ranę, to wiemy, że czas pozwoli się jej zagoić. Nie idziemy od razu do chirurga i nie ucinamy jej, prawda? I ciężko jest dziś wierzyć w moc samoleczenia organizmu, bo mamy okropny, farmaceutyczny model służby zdrowia, który rozpoznaje objawy, dopisuje do nich choroby i lek i ten model często funkcjonuje nawet w systemie takich pojedynczych symptomów i pojedynczych chorób. Są też dla wielu z nas, bo dopiero posiadanie jakiejś diagnozy jest wyznacznikiem, że nasze zdrowie zostało naruszone. Nie potrafimy słuchać sygnałów ciała i rozpoznawać znaków, jakie wysła nam nasz organizm. Tymczasem medycyna naturalna stara się dojść do pierwotnych przyczyn danego stanu zdrowia, patrząc holistycznie na organizm człowieka. Nie szukamy pojedynczych objawów, nie zalecamy wyizolowanych rozwiązań, tylko staramy się dojść do sedna problemu i wdrożyć jakąś kompleksową terapię. Istnieje takich sześć głównych zasad naturopatii. Pierwsza z nich to właśnie znalezienie przyczyny choroby, czyli innymi słowami mówiąc, jest to analiza procesów, jakie miały miejsce w życiu chorego i doprowadziły do tego stanu. Analizujemy Całą historię, czyli całą historię medyczną pacjenta od czasu ciąży jego matki. Patrzymy na przebieg takiej ciąży, w jaki sposób odbył się poród, czy pacjent był karmiony piersią, jakie były choroby wieku dziecięcego, jaka była dieta. I w taki sposób po kolei rozpatrujemy każdy etap życia i dochodzimy do obecnego stanu choroby. To, czego szukamy, to skłonności dziedziczne do chorób lub słabszych organów, dysfunkcyjne systemy, niedobory składników odżywczych czy wpływ diety w danym czasie na zdrowie. Wierzymy, że człowiek rodzi się z jakąś określoną konstytucją i zdarzenia pozytywne, takie jak dobra dieta, choroby wieku dziecięcego, aktywność fizyczna, radość, pozytywne emocje poprawiają tę siłę życia, a zdarzenia negatywne, jak np. leki, operacje, zła dieta, negatywne emocje zmniejszają siłę życia. Naszym celem jest wyłapać takie zdarzenia, które miały miejsce w życiu chorego i połączyć je w całość wraz z objawami, jakie nam przedstawia. Dzięki temu możemy dojść, co tak naprawdę wywołało dany stan. Często symptomy nie są bezpośrednio powiązane z chorobą. Na przykład mamy trądzik i chcemy go leczyć, gdzie tak naprawdę choroba skóry jest tylko konsekwencją, czy też objawem jakiegoś poważniejszego procesu, jaki ma miejsce w organizmie. To może być na przykład upośledzona praca wątroby, zaburzenia hormonalne, problemy z florą bakteryjną jelit. Konwencjonalnie symptomy takich trądzik są hamowane maściami, antybiotykami czy hormonami. Naturopata z kolei zawsze stara się zoptymalizować te procesy, które mają wpływ na daną chorobę, zamiast hamować jej symptomy. Tak naprawdę symptomy są ogromnie ważne. To jest sposób, w jaki nasz organizm komunikuje się z nami. Ból brzucha, nieregularny okres, zaparcia, problemy z pamięcią, alergie, bóle głowy, to wszystko to są komunikaty naszego ciała, dające nam znać, że coś jest nie tak. Możemy wyciszyć je lekami, co właśnie robi medycyna konwencjonalna, i w konsekwencji choroba przesuwa się na wyższy poziom chroniczności, co prędzej czy później da nowe problemy i przede wszystkim nowe symptomy choroby. Aby jednak dojść do przyczyn, niezbędne jest bardzo holistyczne spojrzenie na organizm człowieka. I to właśnie druga zasada naturopatii. Zawsze patrzeć na pacjenta, a nie tylko na jego chorobę. Wierzę, że nie ma szans przeprowadzić diagnozy bez krytycznego wywiadu medycznego. Oczywiście cofanie się wstecz aż do narodzin jest domeną naturopatów. Stąd taka konsultacja czasami trwa nawet do 3 godzin, ale nie uwzględnienie chociażby ostatniego okresu choroby czy też aktualnego stanu pacjenta w kompleksowy sposób jest po prostu fuszerką. Na co trzeba patrzeć? Przede wszystkim, jak wygląda poziom energii, jakie jest trawienie, jak zachowuje się system odpornościowy, jaki jest obecny styl życia. I, jak wygląda detoks danej osoby, jaka jest struktura ciała, czy są jakieś um, funkcje, um, upośledzone funkcje systemu endokrinologicznego? No i oczywiście i przede wszystkim dieta. Kiedy ostatnio usłyszeliście od konwencjonalnego lekarza pytanie odnośnie Waszej diety? Oczywiście pytam retorycznie. Lekarze nie mają... Yy, pojęcia o diecie i nie do końca jest to też ich wina, bo nie ma w programie nauczania zbyt wielu godzin dietetyki, czy po prostu nie, nie uczą się na ten temat. Um, oczywiście to też nie jest żadne usprawiedliwienie, nikt z nas e, nie polega tylko na wyuczonej wiedzy, prawda? Większość zawodów wymaga dużej dostosowania do się, co znaczy też douczanie, ale okej, okay, powiedzmy, że mieli sporo innych rzeczy do wyuczenia, tylko czemu? Jak dostajemy receptę i pytamy wprost, jak to tak działa, to widzimy po twarzy lekarza, jak złość rośnie. Za każdym razem, jak dostawałam na przykład inhibitory pompy protonowej w celu osłony, pytałam w jaki sposób hamowanie czegoś, co mój organizm wydziela naturalnie i co jest mi niezbędne do wielu procesów, nagle staje się czymś, przed czym trzeba mnie chronić. Jaka to jest osłona? Ale nigdy nie usłyszałam żadnej odpowiedzi. Tu chodzimy do trzeciej zasady naturopatii. Naturopata Uważa, że lekarz powinien być edukatorem i nauczycielem. Medycyna naturalna nie tylko ma na celu leczenia, ale również chcemy nauczyć ludzi czegoś o ich zdrowiu, tego jak, o tym, jak wpływa dieta na dany organizm, jakie procesy zachodzą u tej konkretnej osoby i co doprowadziło do pojawienia się choroby. Jakby nie patrzeć, to chory jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoje zdrowie i to od niego zależy, czy zaufa lekarzowi wypisującemu bez słowa receptę, czy też będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej na temat swojego zdrowia. Nie każdy musi oczywiście chcieć wiedzieć więcej. Wiele osób woli alopację i nawet oczekuje takiego podejścia. Chcą iść do lekarza, powiedzieć, co im dolega, dostać lek i zapomnieć o problemie. Takie błędy koło alopatii czasem może trwać latami i nie przeszkadzać choremu. Dostanie lek A, który wywoła chorobę B, po czym dostanie lek C na symptomy po leku B. Oczywiście, że wolałabym, aby takie osoby mogły wybrać opcję naturalnej alopatii, która nie leczy co prawda przyczyn choroby, ale w dużej mierze wpływa w taki mniej toksyczny sposób i równie skuteczny na, na hamowy. Pozwala po prostu hamować te symptomy w bezpieczniejszy sposób. I taka naturalna alopatia jest wykorzystywana często jako część terapii naturalnej, np. Na przykład jeśli masz zaparcia, dostaniesz coś co pozwoli Ci użyć cierpieniu chwilowo, ale w tym samym czasie będziemy szukać przyczyny tego stanu i te przyczyny oczywiście trzeba będzie równolegle zaadresować i to jest bardzo świadoma alopatia niestety czasem nieświadomie godzimy się na alopatię idąc do lekarza praktykującego naturalną medycynę, to może być zielarz lekarz medycyny chińskiej czy ktokolwiek inny, idziemy i chcemy się wyleczyć a dostajemy wyrok ziółek i tyle może to wystarczy, może nie Warto w każdym razie wiedzieć, że naturalna alopatia jest często uważana za medycynę naturalną. Tak powszechnie. Na przykład masz częste infekcje, idziesz do lekarza konwencjonalnego, dostaniesz antybiotyk lub jakiś inny lek przeciwzapalny. Z kolei ktoś, kto stosuje taką naturalną alopatię, zarazie czosnek, witaminę C, cynk, i to też w jakiś sposób pomoże. I jedno i drugie rozwiązanie w jakiś sposób pomoże, ale żadne z nich nie odnosi się do przyczyny tego stanu. Naturopata powinien poszukać, gdzie leży problem. Czy jest to na przykład yy, chora wątroba lub brak odporności na skutek problemów jelitowych, czy może obecność wirusa. Jeśli yy, brakuje takiego przyczynowo-skutkowego podejścia, to brak jednocześnie ważnej zasady naturopatii, czyli profilaktyki. Yy. I to jest... Tak przy okazji czwarta cecha w ogóle naturopatii. Yy, naturopata powinien również stworzyć, zarówno doprowadzając yy, organizm do równowagi, jak i edukując pacjenta bezpieczny punkt zdrowia który chory będzie później potrafił sam utrzymać. Również u danej osoby widzi się jakieś skłonności, czy predyspozycje do wystąpienia danych chorób lub gdy pro, obecne procesy mogą do tego doprowadzić, to jak najważniejsze jest działanie profilaktyczne, które pozwoli zapobiec pogłębianiu się choroby yy, i wystąpieniu symptomów, na przykład jeżeli mamy, jeżeli mamy problemy jelitowe, to nim wyleczymy, możemy spodziewać się, że nastąpi pogorszenie nastroju, czy na przykład poziom stanu zapalnego jest tak wysoki, że pobudza hormony nadnerczy, co może doprowadzić do kaskady problemów. W tym celu można użyć wielu naturopatycznych narzędzi. Pierwszym z nich jest dieta. I to jest zawsze element najbardziej indywidualny. Każda dieta będzie inna, nawet jak osoby mają osoba ma tą samą zdiagnozowaną chorobę. To prawda, medycyna naturalna nie diagnozuje chorób, tylko procesy, ale wciąż wielu pacjentów, nim trafi na alternatywną ścieżkę, ma już kilka etykiet chorobowych. W takich naturalnych terapiach wykorzystuje się oprócz diety wiele suplementów, witamin, minerałów, aminokwasów, ziół, homeopatii, aromaterapii, akupunktury, akupresury itd. Najważniejsze jest, aby nie krzywdzić. To jest kolejna zasada naturopatii. I często się zastanawiam nad tym aspektem. Lekarz konwencjonalny w tak prosty sposób wypisuje nam receptę na coś, co, co jest toksyczne i najczęściej nawet nie leczy. A naturopata potrafi godzinami się zastanawiać, czy podać witaminę, czy może oprzeć się tylko na samej diecie. Oczywiście naturalne preparaty mogą być szkodliwe. Co prawda ta szkodliwość nie jest ani trochę porównywalna z alopatią, tylko w tym przypadku ilość ma znaczenie. Naturalne terapie są najczęściej dość długie. Szacuje się, że trwają od 3 miesięcy do nawet 2 lat. Zdecydowanie nie są to praktyki dla ludzi oczekujących szybkich rozwiązań. Organizm po prostu potrzebuje czasu na samo uleczenie. I w takich terapiach używane są głównie zioła, które przez podanie małej, znaczy stosunkowo małej, czyli minimalnie działającej dawki, nie powinny zrobić krzywdy pacjentowi. I właśnie dlatego używa się całe rośliny, bo wierzymy w ich energię i moc leczenia, w przeciwieństwie do martwych i wyizolowanych substancji aktywnych, jakie są w lekach. I oczywiście głęboko wierzymy, że każdy z nas ma taką moc samo samouleczenia i ta wiara w organizm jest nadrzędną zasadą naturopatii. Przy odpowiedniej stymulacji i stworzeniu dobrych warunków poprzez dietę, leczenie, zmianę stylu życia i redukcję stresu możemy te lecznicze procesy Wspomóc, no ale niestety nie jesteśmy w stanie ich przyspieszyć. Następuje leczenie, czasem łatwo zwątpić w naturalną medycynę. Nagle objawy się nasilają, co może być wynikiem kryzysu leczenia lub zmiany poziomu chroniczności, ale chory zaczyna się poddawać i wątpić w skuteczność takiej kuracji. Tymczasem to całkiem powszechny przebieg leczenia. Choroby mają tendencję do występowania od zewnątrz do wewnątrz, od najmniej ważnego organu do najbardziej znaczącego i w tej samej kolejności ustępują. Na przykład ktoś miał egzemę i nagle zniknęło, ale pojawił się artretyzm, co oczywiście dla pacjenta znaczy, że ma już tylko jedną chorobę, a z się po prostu wyleczył. Dla naturopaty z kolei oznacza to, że choroba postępuje do wewnątrz i w takim przypadku podczas alternatywnej terapii nagle zacznie znów pojawiać się egzema, a objawy artretyzmu się zwiększą na skutek leczenia po to, aby zniknąć i pacjenta tylko z chorą skórą. To znak, że choroba ustępuje i wraca na niższy poziom chroniczności. Monitorowanie takich reakcji jest kluczowe dla sukcesu leczenia. Ponadto często nie sam proces leczenia jest problematyczny i długotrwały, ale dobór odpowiedniej terapii. Jesteśmy tak różni i naturopatia zawsze podchodzi do człowieka w bardzo indywidualny sposób, Stąd ciężko jest w każdym przypadku za pierwszym razem optymalnie dobrać kurację. Badania naukowe oczywiście są jakąś pomocą, ale wiele terapii czy też komponentów terapii naturalnych nie było i tak naprawdę nigdy nie będzie badanych. Nieraz obserwujemy, że coś, co powinno działać, nie działa, a co innego, co nie powinno działać, nagle okazuje się super skuteczną kuracją. Stąd chory musi mieć zawsze zaufanie do, do, do, do terapeuty i natury, naturalnej medycyny ogólnie czasami słyszymy jakieś enigmatyczne zdanie, które nie będą mm, sensowne, na przykład, że mięso hamuje detoks. Jakby rozłożyć to zdanie na czynniki pierwsze, to oczywiście jesteśmy w stanie dojść, czemu mięso jest zupełnie zbędne w takiej e, konkretnej, mocno wpływającej na toksyny kuracji, ale do tego musimy znać resztę zaleceń i zobaczyć, że na przykład stosowane są wolne aminokwasy i dba się odpowiednio podaż protein, a nie jak na pierwszy rzut oka może się wydawać, przechodzi się na, na wegetarianizm. Ale jak mówiłam, Wymaga to sporo zaufania dla wszystkich osób, które z jakiegoś powodu nie są w stanie dać takiego kredytu medycynie alternatywnej, idealnym rozwiązaniem jest medycyna funkcjonalna, czyli zintegrowane podejście łączące medycynę konwencjonalną i alternatywną, czyli w oparciu o badania naukowe, patrzy się na pacjenta w kompleksowy sposób, szukając przyczyn jego choroby i biorąc pod uwagę jego indywidualność. W medycynie funkcjonalnej wykorzystywane jest szereg narzędzi diagnostycznych, od wywiadu lekarskiego, po analizę np. krwi, stolca, aż do diagnostyki obrazowej i nawet urządzenia endoskopowe, czyli to, co mamy w, w konwencjonalnej medycynie. Leczenie obejmuje dietę, suplementy, konwencjonalne leki, zarządzanie stresem, ćwiczenia czy szereg takich klasycznych terapii alternatywnych, o których wspomniałam już wcześniej. Dla kontrastu w medycynie naturalnej często nie opiera się kuracji na wynikach badań, czy w ogóle nie bierze się pod uwagę konwencjonalnej diagnostyki. Z definicji choroby nie są dla naturopaty wyznacznikiem tego, co się dzieje w organizmie, a wynik takich badań, wyniki takich badań są tylko konsekwencją zmienionej siły życia. I często mam problem, gdy piszecie swoje wyniki i chcecie, aby je zinterpretować, a najlepiej doradzić, czym naturalnie można je wyrównać. Oczywiście jest to możliwe, ale nie jest to leczenie, tylko gonienie za symptomami. Chcemy poznać przyczynę takiej zaburzonej na przykład równowagi hormonalnej, a nie tylko wyrównywać poziom tych hormonów w mniej toksyczny sposób. Oczywiście... To opcja dla chętnych, bo dopuszczam do siebie myśli, że sporo ludzi będzie do mnie oczekiwać takiej naturalnej olopatii. Niestety w niektórych sytuacjach będę musiała odmówić, np. gdy mowa o nadciśnieniu osteoporozie czy chorobach autonologicznych, w których takie podejście po prostu się nie sprawdza. No i oczywiście w wielu nagłych przypadkach terapia naturalna nie ma po prostu sensu. Gdy masz ostrą infekcję, a tak astmy czy np. groźne poparzenie, to zdecydowanie chcesz skorzystać z, do, z dobrodziejstw medycyny e, konwencjonalnej. Oczywiście czasem jest wybór, na przykład zapalenie płuc, czy ostre zapalenie pęcherza. Można spokojnie leczyć w naturalny sposób, ale wiele osób ze strachu woli nie ryzykować. Y wiele osób nie może też sobie pozwolić na, taką, na taki komfort kilkutygodniowego leczenia, nawet jeśli by chcieli. Y to, czego nie chcemy, to leczyć konwencjonalnie y chronicznych schorzeń, które po prostu medycyna konwencjonalna pogorszy. Na przykład y choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne, y cukrzyca, zespół... Zespoły, wszystko to ma w nazwie zespół. Zespół politycznych jajników, insulinooporność, choroby żołądka i jelic, zaburzenia hormonalne, choroby serca, osteoporoza, choroby skóry. To takie najpowszechniejsze choroby, z którymi chcemy robić w naturalny sposób. I powiedzmy, że masz taką chorobę lub jakąkolwiek inną i chcesz dojść przyczyn tego stanu, chcesz się dowiedzieć więcej na temat zdrowia i zastosować jak najmniej toksyczne leczenie. Ale nie masz takiej opcji i nie możesz się na przykład leczyć u zagranicznego naturopaty lub lekarza medycyny funkcjonalnej, a w pobliżu nie masz nikogo zaufanego, to poniekąd jesteś skazany na konwencjonalną ścieżkę. To jeszcze nie oznacza porażki, bo możesz poszukać konwencjonalnego lekarza, który będzie chciał Ci pomóc, który przede wszystkim będzie chciał e, pobawić się z takiego detektywa i dojść, co jest nie tak, zamiast tylko hamować symptomy lekami. E, nie ma się doszukiwać, że nastąpi to w ramach 15-minutowej wizyty na NFZ, ale być może uda się, gdy trafisz na kogoś, komu naprawdę zależy i kto nie ma jeszcze mózgu wypranego przez ten nasz farmaceutyczny model leczenia. Wiem, że to może się wydawać co najmniej zabawne, bo większość z nas ma przykre doświadczenia z lekarzami, ale naprawdę warto próbować. Nasza postawa też ma znaczenie, a rzadko wymagamy od lekarza, aby nam wyjaśnił, co jest nie tak, czemu przepisuje dany lek, czemu nie pyta na przykład o dietę czy styl życia. Przeważnie sami chcemy wiedzieć, co jest, co jest nie tak, ale nie chodzi nam, przynajmniej, aby lekarz analizował nasz stan zdrowia godzinami. Chcemy konkretnej diagnozy i konkretnego leku, więc nie możemy się dziwić, że dostajemy dokładnie to, co chcemy. I mówiąc my, mam na myśli społeczeństwo, osoby chronicznie chore. Po pewnym czasie buntują się i mają dość takiego traktowania. Ale to są naprawdę wyjątki. Większość osób ma to po prostu gdzieś. Wierz w autorytet lekarza, łyka co ma łyknąć i tyle. I nie chorzy tworzą sobie mini społeczności za pomocą internetu, gdzie wymieniają się doświadczeniami na temat leczenia przebiegu danej choroby. Mówię tu o wszystkich forach na temat, na, na temat zdrowia. I zwłaszcza takie tendencje obserwuje się, gdy mowa o politycznych jajnikach, o niepłodności, o chorobach tarczycy, problemach pokarmowych. Ale ty, próbując przekonać takie osoby, że na przykład dieta czy styl życia mają znaczenie, albo że są inne metody leczenia, to niestety można zebrać sporo niemiłych reakcji i usłysze, usłyszeć klasyczne, nie jesteś lekarzem. Nie oczywiście dziwi, czemu na tych forach wciąż są ci sami chorzy i wciąż poprawy brak, bo logiczne jest, że skoro coś nie działa, to trzeba coś zmienić. I mam wrażenie, że to chory jest najczęściej swoim największym wrogiem. I może dlatego najłatwiej leczy się w alternatywny sposób osoby, które są bardzo zbrowane i mają ze sobą lata nieudanych terapii. Tak szczerze mówiąc, to nie jestem w ogóle za ideą, abyśmy sami siebie leczyli. Jasne, znamy swoje ciało najlepiej jesteśmy za nie odpowiedzialni, ale brak obiektywizmu. Zawsze rodzi większe ryzyko pomyłki. Ponadto każdy z nas, lecząc siebie, ma tendencję do mijania problematycznych aspektów i skupiania się na y, wzmacnieniu tego, co już, co już jest mocne albo co już jest, co jest dla, dla niego wygodne. Na przykład y, mamy problemy z nadnerczami, ze stresem, ale codziennie chodzimy spać po północy, pijemy kawę, y, y, poza tym stosujemy odpowiednią dietę, suplementy, wzmacniające odporność organizmu na stres, relaksujemy się, i dziwi mi się, że wciąż, wciąż nie jest ok. Jesteśmy zawsze bardzo selektywni w swoich wyborach. I to samo dotyczy zdrowia. Niemniej jednak y, warto się edukować, warto potwierdzać to, czego się dowiedzieliśmy od lekarza i być nieco bardziej sceptycznym odnośnie swojego zdrowia. Tak realistycznie patrząc, jak to jest w ogóle możliwe, że lekarz który widzi nas po raz pierwszy w życiu, po krótkim dialogu, w ciągu kilku minut już wie, co nam dolega i już wie, co przepisać. O ile to nie jest grypa, zapełni wyrostka czy jakiś inny nagły stan, to tak naprawdę nie ma szans, aby wiedzieć. Można mieć podejrzenia, stawiać hipotezy, ale bez dokładnego wywiadu lekarskiego nie da się tego potwierdzić. Pomijam już takie sytuacje, jakie mnie spotkało osobiście w życiu, czyli gastrolog, do którego y, udałam się z, z bólami jelit, nigdy nie zapytał o moją dietę. I to nierzadkie sytuacje, jak np. lekarz bez badań przepisuje leki hormonalne, rozkurczowe, hamujące wydzielanie kwasu solnego czy przeciwalergiczne. Według Waszych wiadomości jest to nagminne. Ortodoksyjna turpata często nie podejmie się terapii, gdy chory nie jest orientowany na medycynę naturalną i manewruje pomiędzy alopatią i naturą. Taki no powód jest prosty. Alopatia hamuje to, co medycyna naturalna stara się wyregulować. Te siły po prostu działają przeciwstawnie i całe leczenie zaczyna przypominać walkę z wiatrakami. Moim zdaniem naturopatia może być pomocniczym narzędziem w przypadku typowej konwencjonalnej terapii, ale wymaga odprowadzącego niezwykle rozległej wiedzy na temat interakcji pomiędzy lekami naturalnymi preparatami. Niewielu naturopatów ma taką wiedzę. Niewielu chce obcować z klasycznymi metodami, które ograniczają skuteczność naturalnego leczenia i nie pozwalają organizmowi w 100% dokonać takiego samoleczenia. Wiemy z doświadczenia, że nasza służba zdrowia nie jest skuteczna w adresowaniu chronicznych chorób i ciężko mi sobie wyobrazić, w jaki sposób miałaby być, skoro... Podstawą terapii, terapii, którą jest budowanie relacji z pacjentem, praktycznie nie ma szans zaistnieć w systemie szybkich wizyt, cytowanie wyuczonej i nieaktualnej wiedzy oraz kilku etatów lekarzy. Nie wierzę, że lekarz nie jest świadomy, że to, co robi, nie działa. Pomijam, gdy hamowanie symptomów jest skuteczne, ale ile razy chory latami nie może pozbyć się symptomów i czy kogokolwiek to obchodzi? Nie bardzo. Dlatego przede wszystkim nas powinno to interesować. Co mnie zastanawia, że gdy idziemy na przykład do mechanika, powie nam 1000 zł za jakąś usterkę w samochodzie, to nim zapłacimy, idziemy do innego i może do jeszcze jednego zweryfikować to. Tymczasem dostając od lekarza diagnozę i receptę, po prostu wykonujemy zalecenia bez żadnego zawahania. Większość ludzi ma niestety taką, taką świadomość, czy taką mentalność. To nie jest, broń Boże, krytyka. Żyjemy w takim modelu służby zdrowia i nie znamy żadnego innego, więc nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak bardzo jest on spaczony. Nawet pytania na Facebooku odnośnie medycyny naturalnej dotyczyły tylko i wyłącznie hamowanie symptomów, stąd mimo, że bardzo bym chciała na nie odpowiedzieć, nie jestem w stanie tego zrobić bez wywiadu medycznego i odkrycia przyczyn takiego stanu. Staram się zawsze gdybać na temat potencjalnych przyczyn danego schorzenia, aby choć, chociaż trochę naprowadzić osobę pytającą na właściwy tor. I zaadresuję pytanie gości na temat naciśnienia, bo mm, można tutaj postawić zdecydowanie kilka hipotez. Pierwszą z nich będzie nitorem glutenu. Gluten na wiele różnych sposobów może wpłynąć na nasze zdrowie i nietolerancja jest również powiązana z nadciśnieniem. Druga kwestia to brak snu, czyli mniej niż 6 godzin dziennie. Ponadto wysoka insulina lub insulinooporność będzie powodować podniesiony poziom aldosteronu, zatrzymywać wodę w organizmie i stąd też wysokie ciśnienie. Insulina generalnie zawsze podnosi ciśnienie. Kolejna rzecz, stres i wyczerpana adnercza. Również tutaj kortyzol powodujący wysoką insulinę i stąd też wyższe ciśnienie. Niedobór witaminy D. To jest bardzo powszechny problem dzisiaj. Szacuję się, że ponad 80% społeczeństwa ma, ma niedobory. Tabletki antykoncepcyjne i generalnie wysoki estrogen. To również może wpływać na nadciśnienie. Nietolerancje problemy pokarmowe. Również rtęć, czyli puszkowane ryby, srebrne plomby. To są wszystkie, wszystko potencjalne czynniki, które należałoby sprawdzić, szukając e, przyczyny nadciśnienia. Co ja bym zrobiła, to przede wszystkim zaczęła od wyłączenia glutenu z diety i następnie takich podstawowych badań, e, sód, potas, aldosteron, e, być może kortyzol. Jeżeli problem dotyczy kobiety, z pewnością estrogen, zwrócenie też uwagi, czy są przyjmowane m, tabletki antykoncepcyjne. No i poza tym e, sprawdzenie pracy tarczycy, bo często nadciśnienie dziewparza z niedoczynnością. I to jest takich kilka badań, których powinniśmy przeprowadzić sami, jeśli chcemy się pobawić detektywa. Odnośnie innych pytań z Facebooka, jak już wspomniałam, niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć bez konkretnego wywiadu medycznego. Być może, gdy będzie okazja, pojawi się post na dany temat, będę mogła coś naprowadzić chociaż Was, was na, na jakiś trop. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym dłustym podcaście. Pozdrawiam serdecznie.